są informacje Polskiego Radia 24. Amerykańscy senatorowie dwóch partii bronią na to po słowach prezydenta Trumpa. Jest decyzja prezydenta Nawrockiego w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Strajk okupacyjny w centrali ZUS. Związkowcy chcą podwyżek płac. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Grupa senatorów z obu amerykańskich partii zabrała głos w obronie NATO. To reakcja na słowa prezydenta Donalda Trumpa, który oświadczył, że nie wyklucza wycofania USA z sojuszu. Republikański senator Tom Tillis i demokratka Jin Shahin we wspólnym oświadczeniu ostrzegli, że każdy prezydent rozważający wyjście z NATO spełnia największe marzenia Putina i Xi Jinpinga, działając jednocześnie przeciwko interesom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Podobne stanowisko zajął wpływowy senator Mitch McConnell, który wspólnie z demokratą Chrisem Kunsem przypomniał, że żołnierze NATO walczyli i ginęli ramię w ramię z Amerykanami w Iraku i Afganistanie. Trump powiedział w środę w kilku wywiadach, że rozważa wycofanie USA z NATO. Ewentualne wyjście byłoby jednak politycznie trudne, bo zgodnie z ustawą z 2024 roku wymagałoby poparcia dwóch trzecich Senatu. Wypowiedzi Trumpa osłabiają jednak sojusz, gdyż podważają wiarygodność artykułu 5 paktu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy podpisana przez prezydenta. Jednocześnie Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jak argumentował państwo musi być silne, ale nie może być nadmierne w ingerencji. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki nie podziela obaw prezydenta. Po pierwsze wymiana danych Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Krajową Administracją Skarbową spowoduje, że będziemy mieli lepsze rozeznanie na rynku. Analiza ryzyka pozwoli nam typować te podmioty, gdzie z największym prawdopodobieństwem dochodzi do nadużyć. Czyli uczciwy pracodawca nie zobaczy najprawdopodobniej nigdy inspektora pracy, chyba że zwróci się do niego o pomoc. Zdaniem Marcina Staneckiego ustawa przyczyni się do uzdrowienia sytuacji na rynku pracy. Dla pracowników oznacza to koniec z nadużywaniem przez pracodawców umów cywilnych i B2B. Pracownicy ZUS kontynuują protest okupacyjny w centrali zakładu. Dzisiejsze rozmowy z zarządem nie przyniosły porozumienia. Związkowcy domagają się wyższych płac i zmian w organizacji pracy, mówi rzeczniczka Związku Zawodowego Marta Markun. Propozycje na dzień dzisiejszy z Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ze środków własnych, to propozycja 200 zł brutto na etat. Wysłaliśmy pismo z deadline'em do Ministerstwa Finansów, że nadal oczekujemy na przedstawiciela Ministerstwa Finansów i zostajemy tutaj dalej. Podczas protestu okupacyjnego w centrali ZUS przy ulicy Szamockiej w Warszawie stale przebywa prawie 30 osób. Są wśród nich przedstawiciele 12 związków zawodowych. Za dwa lata zostanie otwarta nowa siedziba Teatru Żydowskiego i Centrum Kultury Jidysz w Warszawie. To historyczny dzień podkreśla dyrektor Teatru Żydowskiego Gołda Tencer. Czekaliśmy na ten moment 10 lat. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w naszym życiu, w życiu Teatru Żydowskiego. Zaczynaliśmy na ulicy Królewskiej, gdzie Ida Kamińska prowadziła teatr, tam gdzie teraz jest sofitel. Później przenieśliśmy się na Plac Grzybowski, gdzie byliśmy pewni, że dożywotnio będziemy, no ale niestety nie. No i teraz zaczynamy remont i jak mówią, za dwa lata będziemy w tej siedzibie. To jest piękny dzień i chciałabym, żeby to się stało naszym domem. Warszawa przeznaczy na inwestycje 115 milionów złotych. Sprawdzić auto, trasę i zadbać o wypoczynek przed podróżą za kółkiem. Instruktor jazdy Tomasz Kulik przypomina o zasadach bezpieczeństwa w czasie świątecznych wyjazdów. Gość naszej rozgłośni mówił, co zrobić, by święta były bezpieczne i komfortowe. Pierwsza rzecz to przygotować się dzień przed wyjazdem, odpocząć, być wyspanym, dobrze nastawionym do drogi, sprawdzić czy nasze końcówki spryskiwa, czy faktycznie dobrze spryskują szybę, a nie na dach. Czy oświetlenie mamy kompletne, czy mamy właściwe ciśnienie po gumieniu, gdzie mamy koło zapasowe? Mamy XXI wiek, internet w telefonie, laptopa w domu. Sprawdźmy czy ta trasa, którą żeśmy sobie obrali jest przejezdna, bo może są remonty, mijanki. Tomasz Kulik radzi, by w trasę zabrać zapas wozy, wody i przekąski. Warto też zaplanować krótkie przerwy w dłuższej podróży. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody, w nocy przelotny deszcz, lokalnie deszcze ze śniegiem, a w górach śnieg temperatura od minus dwóch do plus dwóch stopni. W piątek od 10 do 14, chłodniej na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich od 5 do 9 stopni. Klimat. Dostateczna jakość powietrza we Wschowie i Braniewie umiarkowana w Żywcu, Bielsku Białej i Białej Podlaskiej. Poza tym w całej Polsce bez istotnych zanieczyszczeń. Prawie 90% energii w sieci krajowej pochodzi z węgla i gazu. W lasach na północnym wschodzie, w Wielkopolsce i miejscami na Pomorzu i Kujawach duże zagrożenie pożarowe. Klimat. 5 minut po godzinie 21.00 w Polskim Radiu 24. Dzisiaj odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Po spotkaniu opublikowano taki komunikat. Ostatnie dni pokazały, że działając razem w sposób zintegrowany możemy odnosić sukcesy i realizować założone cele. Na temat tego spotkania będę rozmawiał po 21.30. Będę zbierał komentarze w tej sprawie. Wcześniej jednak, Paweł Wojewódka, dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kiedy Steven Spielberg nakręcił film Szczęki, cały świat zaczął się bać rekinów ludożerców. Byłeś, rozumiem, wtedy w Sopocie i zastanawiałeś się nad tym, tym czy wejść do Bałtyku czy nie wchodzić. Ja nawet pamiętam, jak jeden z polskich tabloidów e, e, tropił wieloryba w Wiśle, ale e, czy powstał ostatnio jakiś polski film o wilkach i o niedźwiedziach, bo rozumiem teraz blady strach na Polaków wpadł, bo te zwierzęta są takie niebezpieczne. No nie, kiedyś był tak kręcony rewelacyjny polski horror Wilczyca. I właśnie o tym, o horrorach będzie dzisiaj? No nie, o horrorach e, robionych przez nas, czyli jak tak zwane człowieki traktują zwierzęta. Pomówmy o tym. Pomówmy o tym. No właśnie, a dziś pomówię z Adamem Wajrakiem, dziennikarzem, wielkim admiratorem wszystkiego, co żyje, co rośnie, co jest zielone, co chodzi i co śpiewa albo krzyczy w lesie, czyli wielkim wielbicielem ptaków. A czy niedźwiedzi dzików też? Tak, jak najbardziej. Dobry wieczór niedźwiedzi. Przede wszystkim, ponieważ niedźwiedziami się zajmuje Nuria, która jest profesorką ekologii i zoologii Instytutu Ochrony Przyrody Pan w Krakowie, czyli moja partnerka i żona, więc niedźwiedziami przede wszystkim. Tak, muszę niedźwiedzie wielbić przede wszystkim. Ale zacznijmy od tego wierszyka znanego o tym dziku, a tam jest taki, taki moment, gdzie się mówi, kto napotka, w mieście w dzika, dzika w mieście, drogi Adamie, w mieście dzika ten na drzewo szybko zmyka. Drzew w miastach mało, dzików za to dużo. To może od tych dzików zacznijmy? No Dzi... to zacznijmy od dzików. To znaczy ja y, bardzo żałuję, że dzików nie ma w lesie. Rzeczywiście je spotykam już bardzo rzadko w Puszczy Białowieskiej, chociaż ten rok był no, nieco lepszy, y, bo widziałem żebym nie skłamał widziałem dziki trzy razy. Dla porównania wilki widziałem już więcej razy myślę że z pięć sześć razy. Więc dzików w lasach nie ma to jest efekt afrykańskiego pomoru świń, ale też bardzo masowego bardzo silnego i ciągle trwającego odstrzału. No i to niestety bardzo może mieć negatywny wpływ na ekosystemy leśne bo Dziki spulchniają glebę, dziki wyjadają różnego rodzaju larwy różnych owadów. Ja nie użyję tutaj tego słowa szkodniki, bo bardzo jego nie lubię, no ale po prostu dbają o pewną, e, nazwijmy to nierównowagę, ale dbają o pewien balans. taki Higienę który... w lesie, o. No, no. Las, w lesie, ja w ogóle jestem daleki od tego. Las to nie szpital, albo żeby tam tutaj było higienicznie. Natomiast no, po prostu chodzi o to, że, że ograniczają działanie pewnych, pewnych owadów. Więc jakby e, brakuje nam dzików bardzo. Jednocześnie słyszę, wiem, że dzików jest bardzo dużo w miastach. I ja stawiam tezę, zresztą nie tylko ja, ale też wielu naukowców, że to jest wynik między innymi tego bardzo bardzo mocnej presji poza miastami. Po prostu dziki są bardzo inteligentnymi stworzeniami i one po prostu wchodzą do miast z tego powodu, bo wiedzą, że w miastach im mniej grozi. Z kolei prowadzenie odstrzału w miastach, no myślę, że chociaż czasami taki odstrzał się odbywa w jakimś ograniczonym zakresie, no to jest większe ryzyko niż, niż niż same te dziki, bo, bo dziki same z siebie nie atakują, no to się to się rzadko raczej zdarza. No dziki można spotykać wszędzie, u ciebie na żoli Bożu. też w Warszawie, w, w, widziałem w alejach niepodległości, no ja bardzo chciałbym... ja w alejach niepodległości nie... w okolicach Racławickiej widziałem kilka ryło, dzielnie no ja trawniku. Wiesz, pojadę do Warszawy z Puszczy Białowieskiej, żeby obejrzeć dziki. Ja akurat tu jestem przyzwyczajony i do bliskich spotkań z dzikami. Wiem, że dziki są krótkowidzami, więc czasami podbiegają w naszą stronę, żeby coś zobaczyć i stają. To czasami wygląda jak atak, ale nie, nie jest atakiem. Zresztą powiem tylko tyle. Na, na taką ilość dzików, w takim środowisku, jakim jest miasto, z taką ilością ludzi i też ludzi, ludzi mówmy się, nieodpowiedzialnie się zachowujących, yy, czyli karmiących, płoszących puszczających psy i tak dalej, i tak dalej, wchodzących między te dziki, no to tych takich niesympatycznych wydarzeń jest bardzo mało. Dobrze, przyjrzyjmy się następnym zwierzakom, które też zaczynają się pokazywać. Ostatnio w Hamburgu no doszło do dosyć nieprzyjemnej sytuacji, a mianowicie zabłąkany wilk w mieście, nie dzik, wilk, dużym, ogromnym mieście, Hamburg, gigantyczne miasto. No ugryzł mieszkankę właśnie Hamburga, która została odwieziona do szpitala. No i wilk gdzieś tam odłowiony w końcu został. Z tych informacji, które zostały przekazane, został odłowiony, a nie zabity. No to też jest taka sytuacja, to znaczy my rzeczywiście... Mamy odrobinę więcej wilków w Europie, chociaż nie wiadomo jak to będzie dalej, bo przypominam, że zniesiono tą ścisłą ochronę wilka i będzie odstrzał w Niemczech wilków, więc nie wiadomo czy, czy ta wilcza dobra pasa dłużej potrwa. Ja, ja powiem, że ja jestem trochę zawiedziony tutaj instytucjami europejskimi i polskim rządem, który głosował głosował za tym zniesieniem tej ochrony z tego powodu, że my potrzebujemy dużej stabilnej populacji wilków z tego powodu, że bez dużych drapieżników tego typu no nie ma zdrowych ekosystemów leśnych. Samo takiego naprawiającego się regulującego lasu, a takich lasów potrzebujemy, żeby sobie radzić z katastrofą klimatyczną. No więc jakby to jest strzelenie trochę sobie w stopę. Na temat tego wilka, no my mało wiemy. To znaczy nie wiemy, czy to był osobnik migrujący, czy to na przykład nie był osobnik schodowli osobnik os oswojony przez ludzi. No, wydaje mi się, że tutaj mogło dojść do jakiejś takiej historii typu, typu osaczenie, bo jednak umówmy się, wilk, który chce zaatakować, to jest potężne zwierzę. To jest zwierzę, które ma bardzo, powiedziałbym, takie stalowe mięśnie. Ja się kiedyś miałem okazję bawić z oswojonymi wilkami. I e, widziałem jak gruchotały im kości w szczękach, jak one potrafiły miażdżyć olbrzymie kości jeleni, więc powiem tylko tyle. E, takie delikatne pogryzienie i zresztą takie pogryzienie miało miejsce w w Polsce w 2018 roku w Bieszczadach i w, e, w Województwie Wielkopolskim, no one bardzo często wskazują na to, że to są wilki, które miały do czynienia z człowiekiem, w sensie były albo wychowywane przez ludzi, albo podkarmiane przez ludzi, więc tutaj bym poczekał na jakieś, jakieś rzetelne, rzetelne, śledztwo. A czy wilk e, ja bywa niebezpieczny na różne... dla nas? To znaczy, bo czy wilk często... jest niebezpieczny. Tak dla ludzi. Czy tak zwane no, no ja człowiek osoba... musi się wilka jako... bać? Nie absolutnie to znaczy ja powiem jako osoba która spotyka wilki mieszka w miejscu. ja Tylko w tej chwili dosłownie słucham czy, czy mój pies Lolek nasz pies Lolek szczekał jak mocno szczeka to znaczy że są wilki we wsi i to tak powiem że w Teremiska w Puszczy Białowieskiej, gdzie gdzie mieszkam to się zdarza prawie codziennie że one są tutaj u nas we wsi przechodzą no, ale wiadomo to jest środek środek Puszczy. Jak gdybym mógł powiedzieć o tych moich niebezpiecznych spotkaniach ze zwierzętami, przy czym ja bym od razu zaznaczył, że one, one w, y, w dużej mierze wynikały z mojej głupoty, od razu mówię, tak, z mojego jakiegoś przeszarżowania, kiedy podszedłem za blisko do żubra, albo pomyślałem sobie, że y, znaczy nie, nie zdawałem sobie sprawy, na przykład, że żubry jedzą żołędzie i że im na tych żołędziach bardzo, bardzo zależy i nie będą chciały ich bronić przede mną, bo im się będzie wydawało, że też, też y, ben, będę jej jadł, albo miałem przypadek, przypadek z niedźwiedzicą, kiedy kręciliśmy w Tatrach film o niedźwiedziach. No i po prostu ekipa, ekipa wbrew zasadom się rozdzieliła i niedźwiedzica z dwójką młodych się znalazła między nami i ona zaszarżowała na na naszego pana reżysera Andrzeja Załęskiego, No nie skończyło się na dużym strachu i, i, i spocenił się. Ale y, więc miałem trzy przypadki z żubrami. Y, ten jeden przypadek z niedźwiedziem. Byłem blisko niedźwiedzi polarnych też, które jak wiadomo zabijają, hmm. zabijają ludzi. Wilki pomimo bliskich spotkań, bardzo bliskich spotkań, no to, to, to po prostu ani razu nie miałem sytuacji, która by się ocierała o jakiekolwiek coś, co bym nazwał jakimkolwiek zagrożeniem. No dodam jeszcze tylko, że jedyne zwierzę, które mnie omal nie zabiło, to osa, która okąsiła mnie w język, bo, bo wpadła do puszki z napojem i ja się po prostu napiłem. Gdybym mi szybko nie pojechał do szpitala, to tak, to zwierzę by mnie zabiło. Osa z puszki. No tak, ale by z tymi wilkami jest tak, że być może to jest pewien kod kulturowy, który w nas jest, Och, tak. że te wilki to znaczy, wiesz, prawda, w zimie goniące, e, te no, sanie zaprzężone te sani, no to jest, to w dwójkę jest, koni to... i mysz strzelający z pistoletu. No to jest, wiesz, ta, ta cała historia z tymi saniami to jest wydaje mi się wierutna, wierutna bzdura. E, Wierusz Kowalski, malarz, który... Malował te obrazy, zresztą, zresztą Chełmoński też. Znakomity ja, skądinąd, no, tam, się znakomite, znakomite. Tam, tam się wszystko rusza chociaż, po prostu. Wiesz, jak człowiek się przygląda tym wilkom, to one są strasznie tłuste na tych, na tych obrazach. Ja później wyczytałem, że Wierusz Kowalski miał, miał po prostu w swoim majątku podsuwałkami takiego wilka w niewoli na łańcuchu i on po prostu wszystko kopiował z tego wilka, wiesz i e, trzaskał te obrazy, bo, był, bo to były najlepiej sprzedające się obrazy, a on w pewnym momencie był jednym z najlepiej, albo najlepiej sprzedającym się polskim malarzem, właśnie sprzedającym te, te wilcze, wilcze ataki. Ja tu muszę powiedzieć, że z wilkami po prostu to jest trochę tak, że po pierwsze my się instynktownie boimy drapieżników, tak? Znaczy boimy się tych naturalnych zagrożeń, nie wiem, cofamy rękę, gdy słyszymy syk, e, jak zamkniemy oczy, to, to bestia to jest zawsze ma postać zwierzęcą, to wynika z naszej ewolucji po prostu. No te rapieżniki kiedyś były jedynym zagrożeniem. No wtyczka elektryczna, która zabija w tej chwili więcej ludzi, nie zdążyła nam się tak ewolucyjnie wkodować albo samochód. To jest pierwsza. Druga rzecz, no myśmy z wilkami konkurowali. Konkurowaliśmy o zwierzynę, później o, o zwierzęta hodowlane. No i postanowiliśmy wilki eksterminować. Już pierwsze takie państwowe pomysły o eksterminacji wilków, no to jest wczesna Skandynawia IX wiek, to jest państwo Karola Wielkiego, gdzie miał już takie służby do eksterminowania wilków. No a jak wiadomo, do eksterminowania potrzeba nie tylko narzędzi, nie tylko wykonawców, ale również opowieści, jak chcemy, jak ludzie chcą eksterminować jakąś ludzką grupę, to wiadomo jakie stwarzają na jej temat historię, znamy to znamy to prawda bardzo dobrze. I tak jest z wilkami, więc mamy strach przed drapieżnikiem. E, olbrzymią, taką kulturową opowieść, która jest bardzo, bardzo mocno i siedzi w naszych głowach. Ja, ja sobie zdałem sprawę z tego, jak pierwszy raz zobaczyłem, albo właściwie usłyszałem wilki. Mi się obudziły te wszystkie demony, wiesz, te, te historie z traperskich książek, te opędzanie się rewolwerem przy ognisku i watachy, które okrą, okrążają cię i chcą cię zjeść. No i kolejna rzecz, która jest nowa, no to wilk, wilk został wzięty na cel przez wszelkiego rodzaju populistów, bo jest, bo jest po prostu wielu, wraca wiel, wiele terenów Europy po bardzo długiej nieobecności, jest, jest czymś nowym, właściwie nowym, starym nowym, no i ma tą całą swoją historię sobą więc jest idealnym celem dla populistów i, i tu mamy nie, niezwykle silną kampanię populistyczną skierowaną przeciwko wilkom. No miejmy nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum i rzeczywiście wilki wrócą pod ścisłą ochronę, bo... No bardzo bym chciał. I sądzę, że wielu, wiele osób, wielu Polaków też by tego chciało, bo wilk wcale taki straszny nie jest. Dobrze, to no. teraz spójrzmy na tego cudownego, wspaniałego przytulaka, jakim futrzastego, jakim jest miś, niedźwiedź. Co myślisz o Słowakach, którzy odstrzelić? Już podobno odstrzelili około 200, a chcą odstrzelić 350 No wiesz, to jest, to jest to znaczy oni, oni odstrzelili już około 300 w tej Aha, chwili. Już 300 dawno, teraz. Tak, tak, 300, nawet ponad 300. To jest, też, to jest też, tam jest też populistyczny prawicowy rząd, poprzedni rząd taki lewicowo-liberalny chronił i niedźwiedzie i wilki. No muszę powiedzieć, ja teraz byłem na Słowacji, byłem na takiej konferencji Leka, wysłuchiwałem różnego rodzaju, różnego rodzaju raportów na ten temat. No nie ma dlatego żadnego uzasadnienia. Wiesz też byłem w takim mieście, które podobno jest terroryzowane przez przez niedźwiedzie, no ale jak się spojrzy na tą sytuację, to jest miasto, które ma olbrzymi wiesz niezabezpieczony sad. Dosłownie przy, wiesz, z jednej strony są góry, z drugiej strony są bloki mieszkalne i te bloki mieszkalne nawet nie są zabezpieczone zwykłym pastuchem elektrycznym, więc te niedźwiedzie tam przychodzą, czasami przechodzą czasami e, przez, przez miasto jeszcze ten poprzedni rząd próbował sobie radzić z tym, na przykład miał bardzo dobry program w tatrzańskich miejscowościach po słowackiej stronie yy, yy, zabezpieczania śmieci. Mają genialne takie, yy, takie śmietniki zabezpieczone na, na kot, gdzie niedźwiedź nie może się dostać. No, świetnie to wygląda, ale tak jak mówię, niedźwiedź jak skończy... człowiek jak człowiek bywa leniwy i zamiast zdobywać pożywienie, chociażby w tym sadzie, prawda, te jabłka, bo dla niedźwiedzia to też przysmak. No to też jest to. To, to, idzie, jest takie... to idzie wtedy do śmietnika, bo w no to, śmietniku to jest, darmowa e... stołówka, bufet szwedzki po prostu. No to też chcę powiedzieć od razu, że to jest, to jest wydaje się z pozoru oczywiste, że każdy niedźwiedź taki jest. Okazuje się z badań genetycznych, że, że, że nie każdy, że mniejszość, że. Niedźwiedź który raz z tego skorzysta nie oznacza że będzie korzystał całe życie. Był taki przypadek niedźwiedzia który zresztą odbył niezwykłą niezwykłą wędrówkę. I on, on też ja tu przez chwilę się żywił na śmietniku na Słowacji. To bardzo bardzo zależy od ludzi. Ale tak jak mówię nie każdy niedźwiedź jak wynika właśnie z badań genetycznych z tego programu robionych w ramach tego programu leka między innymi przez Tatrzański Park Narodowy tutaj doktor Tomasz Kozica-Zwijacz pokazywał taką prezentację. No po pierwsze, że nie każdy niedźwiedź jest stale problemowy, tak się o nich mówi. A po drugie, a po drugie nie, nie, nie do końca życia jest stale problemowy. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no my często jak się odstrzeliwuje te niedźwiedzie, no to nie wiadomo, jakie niedźwiedzie się odstrzeliwuje. To nie jest tak, że się odstrzeliwuje akurat te problemowe. To jest dosłownie może być przypadkowo przechodzący niedźwiedź, który akurat trafił pobliże wsi. No tu ten, jeszcze te... jedna rzecz jest, bo niedźwiedzie wędrują, zwłaszcza wędrują po terenach tak, górskich. No, mamy I nagle się, tego... no i nagle się okaże, że to jest niedźwiedź polski. Że no, to jest tak, nasz to jest, też... potomek słynnego Wojtka. Nie, no, przesadzam, nie, Wojt, żartuję, Wojtka, wiadomo, się, że nie. Wojtek, nie. Wojtek był z Iranu. Bo no, Wojtek był z Iranu, był, oczywiście. W więc jakby nie sądzę, żeby to był... Ale o, to Wojtka, jak... no... daleki, daleki, daleki kuzy. No, Bo chyba, że był. bardzo daleki Kuzyn. Bardzo no, daleki kuzy. Tak. Natomiast, e, natomiast rzeczywiście to, to znaczy, my mamy 8. Osiem... My mamy właściwie cała polska populacja, to jest populacja transgraniczna i my, my tych niedźwiedzi nie mamy dużo. Oczywiście mamy te dziwne dane w gusie które mówią o bodajże 300 czy 350 50 niedźwiedziach, no ale one pochodzą, powiedzmy sobie, umówmy się z sufitu. To są dane leśników i myśliwych z tak zwanych obserwacji całorocznych, czyli właściwie bez metody liczenia. Niedźwiedzi jest policzyć bardzo trudno. to wymaga To wymaga dobrej pracy genetycznej, bo to nie są zwierzęta terytorialne. To jest tak, jak powiedziałeś, to są zwierzęta wędrujące. Więc yy, my może mamy, nie wiem, może mamy 100, może 150, coś, może koło tego, ale to jest tak naprawdę gdybanie w tej chwili. bo nie, Od dawna nie zrobiono takich, takich liczeń. No dość powiedzieć o wędrówce, to, to jest jeden z takich niedźwiedzi, który został zaobrożowany przez Statrzański Park Narodowy Instytut Ochrony Przyrody Panów w Krakowie, no to jest y, niedźwiedź, który, słuchaj, on przeszedł y, z Tatr. przeszedł całą Słowację, doszedł na Węgry, y, wrócił z tych Węgier przez całą Słowację, doszedł w Bieszczadę, poszedł na Ukrainę, doszedł prawie pod rumuńską granicę i wracając gdzieś tam spod tej rumuńskiej granicy, gdzieś na Ukrainie y, gawrował, spał i tam mu ta obroża spadła. Więc jakby to pokazuje, jak, jak, jak one potrafią wędrować. I, y, y, i uważam, że że Polska powinna bardzo ostro rozmawiać ze Słowacją na ten temat i bardzo ostro się o to upominać. No tego, tego niestety tego niestety nie ma. Zresztą tak samo powinna się upominać o wilki w tych transgranicznych populacjach, jeżeli poważnie chcemy chronić wilki. Zresztą tutaj wbrew pozorom my mamy bardzo dużo do zrobienia w kwestii ochrony, ochrony tych drapieżników, a robimy, robimy mało. To znaczy chociaż, chociaż Polska może się chwalić tym, że my chronimy i niedźwiedzia i chronimy wilka i chronimy rysia. No i tych konfliktów jednak wciąż pomimo takiego porzucenia porzucenia tej tej polityki aktywnej. No jest mało ale wiesz no dam ci prosty przykład. No jeżeli w Polsce wilki albo niedźwiedzie zabijają zabijają jakieś zwierzęta no to oczywiście rolnikowi wypłacone jest odszkodowanie. No i Czasami dostaje za pomocą różnych organizacji ekologicznych, na przykład jakąś pomoc. Na przykład WWF daje, daje, kiedyś dawał psy, teraz daje na przykład ogrodzenia elektryczne. No i to wszystko fajnie. Tylko jak się spojrzy na przykład na takie Czechy, no to tam rolnik nie dość, że dostaje odszkodowania. Nie dość, że dostaje te wszystkie rzeczy, które tutaj daje właśnie WWF. To on tam dostaje ze środków publicznych. To jeszcze. Bo wiadomo, że stawianie takiego płotu, utrzymywanie takiego płotu elektrycznego, ochrona tych owiec, czy, czy szkolenie psa to jest określona praca, którą rolnik musi wykonać. No w Polsce rolnik nic za to nie dostaje, a w Czechach dostaje za to pieniądze. I to też zwiększa akceptację dla drapieżników. E, tego nie robimy. Nie wiem dlaczego. No słuchaj, ale jest jeden drapieżnik którego możemy pomylić z niedrapieżnikiem. Mówię o żbiku, o drapieżniku, który jest podobny do naszego kota domowego. Nieco podobny, nieco podobny. No, ale nie, tak, nieco podobny, ale się zdarzają, właściwie podobno już nie ma czystych żbików, bo żbiki się Nie, podoba... są, nie są, Jeż, są jeszcze nie są. Są, są. Tak, są badania genetyczne, które pokazują, że absolutnie są. I ta populacja żbika się, się ma całkiem. Myślę, że, że nieco lepiej niż myśleliśmy. No, słabo jest z rysiem, szczególnie tutaj u nas, u nas w Polsce północno-wschodniej. One rysie zostały odizolowane przez zaporę graniczną, chociaż mamy. Mieliśmy ostatnio przypadek takiego młodego Rysia, który przeszedł między tymi, tymi przęsłami i to jest jakaś, jakaś nadzieja. Natomiast ryś rzeczywiście może tutaj szczególnie u nas w Puszczy Białowieskiej mieć problemy. Żbik e, oczywiście ma się e, troszkę gorzej przez to, że puszczamy koty z domu, szczególnie w Bieszczadach. Tego nie powinniśmy robić. Tam dochodzi, dochodzi, do krzyżówek. Ale z różnych, z różnych obserwacji moich kolegów widzę, że, że te żbiki są całkiem często obserwowane, więc, więc jakby nie jest źle. Zresztą w Europie on się ma całkiem nieźle. W Hiszpanii, na Wyspach Brytyjskich, w paru, w paru miejscach. Więc jakby, jakby ten, ten żbik jest, no tak jak mówię, gorzej Gorzej, gorzej mamy z Rysiem, z tą populacją nizinną. Tutaj, tutaj bym się naprawdę o nią, o nią martwił. Adam, już kończąc, kończąc dzisiejsze nasze spotkanie, powiem tak, że chyba najgorszym drapieżnikiem to jest człowiek. No, no tak, bo... i to jest, wiesz, to jest, to jest, słuchaj, też ciekawe badania, coraz więcej badań e, pokazuje, że na przykład wilki, że na przykład jelenie tak jakby mało się boją wilków, a za to się potrafią bać, e, bać człowieka. I to bardzo. I to, i to... potraktujmy jako płyętę. Bardzo ci serdecznie tak dziękuję. Kochajmy drapieżniki, Adam Wajrak dzisiaj o nich właśnie bardzo opowiadał. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Mówmy o tym. Reklama. Wiesz co, Marian? Mm. Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, no. ci I panowie, panowie z media, media eksperty. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie mm. i za darmo. Teraz w MediaExpert Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Po reklamie to są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 21.30, Waworowiec. zapraszam. Kary za szczepionki firmy Pfizer dało się uniknąć, twierdzi resort zdrowia. Brukselski sąd nakazał w Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych za nieodebranie preparatów. Gdyby kroki ówczesnej władzy były inne, Polska nie musiałaby płacić kary, powiedział Konrad Korbiński, dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia. Była możliwość odstąpienia od tej umowy, z czego Ministerstwo Zdrowia nie skorzystało. Jednocześnie po 11 dniach od upłynięcia terminu na odstąpienie od tej umowy skierowało do Komisji Europejskiej pisma związane z koniecznością obniżenia wolumenu zamówienia właśnie w ramach tego trzeciego zobowiązania. Sprawa dotyczy kontraktu z 2021 roku zawartego z zarządów Mateusza Morawieckiego. Jednak Prawo i Sprawiedliwość nie poczuwa się do winy, ich zdaniem szefowa Komisji Europejskiej wzięła na siebie negocjacje z koncernem Pfizer. Wyrok jest nieprawomocny, resort zdrowia zapowiada złożenie odwołania. Wszystkie ręce na pokład w walce z suszą w Wielkopolsce. Instytucje, samorządy i uczelnie chcą razem zatrzymać pustynnienie regionu. Ich przedstawiciele podpisali dziś listy intencyjny w tej sprawie. Patronem honorowym inicjatywy jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, mówi szefowa resortu Paulina Henning-Kloska. Porozumienie między instytucjami rządowymi jak Wody Polskie samorządami od lat było wykuwane i ono jest bardzo potrzebne, bo wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie zwiększać retencję wody na terenie Wielkopolski i zatrzymywać coraz skromniejsze sumy opadów. Minister wskazała na konkretne wyzwania takie jak brak wody związany z działalnością kopalni na wschodzie regionu czy konieczność ochrony pojezierza gnieźnieńskiego. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii papiestwa. Mija 21 rocznica śmierci Jana Pawła II. Karol Wojtyła zmarł w przeddzień święta miłosierdzia, które sam ustanowił. Wspomina ojciec Michał Bortnik. Dzisiaj rocznica śmierci papieża w Dniu Kapłańskim. Papież, który ukochał kapłanów, który był dla nich wielkim wzorem. Ewenement piszący na każdy wielki czwartek listy do kapłanów o kapłaństwie, ale również zapewniający ich o pamięć i o modlitwie i wskazujący drogę kapłanom, jak należy postępować. Warto może dzisiaj wspomnieć jego wielokrotną obecność tu na Jasnej Górze, powracać do jego nauczania, bo myślę, że jest ciągle aktualny. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. W 2014 roku został kanonizowany. Autopromocja Wiosna, ruszamy do ogródków działkowych. Sprawdzimy, kto nimi naprawdę rządzi, na ile służą miastu i czy nie lepszy byłby w ich miejsce ogólnodostępny park. Adres zamieszkania w najbliższą sobotę po 14. Zapraszam, Agata Kowalska. Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt małpa polskieradio24.pl Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00. Autopromocja. Wieczór w Polskim Radiu 24. 33 minuty po godzinie 21. Ja przypominam, że zawsze można do nas zadzwonić, taką rozmowę można sobie nagrać i taką rozmowę będzie można usłyszeć na antenie Polskiego Radia 24. A teraz już czas na debatę dnia. Stan dnia. Dzisiaj odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Po spotkaniu opublikowano taki suchy komunikat, że ostatnie dni pokazały, że działając razem w sposób zintegrowany możemy odnosić sukcesy i realizować założone cele. Przy naszym telefonie jest profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór pani profesor. Dobry wieczór. Panie profesor, kiedy samo Prawo i Sprawiedliwość ogłasza, że taka rozmowa między prezesem Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim się odbyła, to co to może oznaczać? To oznacza tyle, że Mateusz Morawiecki ma niemal taką samą rangę jak prezes Kaczyński, no bo jednak nie sądzę, że to było wy tryb y, wyzwania, wezwania na dywanik, ale raczej tryb rozmowy między byłym premierem a prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Y, I raczej ta rozmowa, wydaje mi się, że tak można ocenić, że miała charakter symetryczny nawet po, tej, konklu po tym konkluzywnym y, komentarzu czy tym komunikacie wydanym po rozmowie. Mateusz Morawiecki jest bardzo aktywną y, osobą w ostatnim czasie, organizuje Prawda? debaty, buduje w jaki, w, na tyle, ile może w tych warunkach politycznych swój kapitał polityczny i no ich zdaje się pokazywać, że być może trzeba będzie, o ile znowu okoliczności będą sprzyjały, jednak decyzję co do pomysłu na przyszłego premiera zmienić. Pani profesor, ta ostatnio dosyć duża aktywność Mateusza Morawieckiego to takie taki pokazanie, że nie do końca chce pogodzić się z sytuacją, w której był już premierem i teraz pora przejść na jakiś boczny tor. Czy były premier może realizować jakieś własne, bardzo ambitne cele? No, Jeśli ma własne cele, oczywiście ambitne, to tylko i wyłącznie jako osoba, która może stworzyć stowarzyszenie, jakąś nową formację. Może w przyszłości ta formacja przekształcić się w partię polityczną, bo jako osoba, która byłaby nie wiem, ministrem, to wszystko przy założeniu, że Prawo i Sprawiedliwość tworzy rząd w 27 roku, gdyby, miał, gdyby Mateusz Morawiecki miał jedynie ofertę bycia ministrem, no to to już byłoby jakby nieadekwatne w mojej ocenie do, do jego kompetencji no takich zarządczych, no bo jednak je zdobył, więc hmm. nie sądzę, żeby taką funkcję przyjął. A mógłby pójść A... drogą na przykład byłego ministra Ziobry i właśnie założyć własne ugrupowanie, być liderem tego ugrupowania? Ma no, na to potencjał? Jest to... Nie jest to wykluczone. Oczywiście, że ma potencjał i ma posłów, aktualnych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy ustawiają się za nim. Wyobraźmy sobie taki obrazek. Zresztą on wielokrotnie też był realny, więc sobie wystarczy odtworzyć to w pamięci, więc myślę, że jest to możliwe. Tak zwaną Natomiast frakcję Harcerzy. Tak, frakcja Harcerzy. Natomiast jest pytanie, z kim? Czy bo chyba nie po to, by odchodził z Prawa i Sprawiedliwości, żeby następnie tworzyć z tą formacją koalicję, skoro różnice dominują, a podobieństwa jakoś tam się marginalizują między tymi, tymi frakcjami, no bo przecież to nie jedyna frakcja, bo musimy wymienić jeszcze... No, są na przykład wiem, maślarze. Maślarzy, są tak. maślarze, czyli Przemysław Czarnek, Jacek Sasin, Tobiasz tak, Bocheński, tak. Patryk Jaki. No zresztą z Patrykiem jakim Mateusz Morawiecki w ostatnim czasie no, wielokrotnie się ścierał na tej, um, powiedzmy, na tej ścieżce medialnej. No i jeszcze, panie redaktorze, przypomnijmy, duży i też Y, artykułowany medialnie spór między suwerenną Polską a Mateuszem Morawieckim wtedy, kiedy y, ministrem Sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, no to przecież to dezawuowanie de premiera miało no, taki dość, może nie zaskakujący, no ale, y, bo, bo obaj panowie się nie lubili, ale no, taki charakter y, nieprzystający do podległości, no bo to był minister w rządzie Mateusza Morawieckiego, więc tutaj ta ta podległość, to podporządkowanie było oczywiste, a pani profesor, ale a to... jednak nierespektowane. A Pani Profesor, a to dzisiejsze spotkanie miało na celu przypomnienie może byłemu premierowi, kto jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, że jest to Przemysław Czarnek z frakcji właśnie Maślarzy, a nie Mateusz Morawiecki. Sam Jarosław Kaczyński w jednym z ostatnich wywiadów mówił, że no, po tej prawej stronie sceny politycznej Mateusz Morawiecki już nie cieszy się takim zaufaniem, a jednocześnie PiS widzi, że Konfederacja podbiera mu elektorat. No tak, tu, tu sprawa jest skomplikowana. Sprawę właśnie po pierwsze y, komplikują dwie Konfederacje, czyli rywalizacja o elektorat prawicowy, tak to ogólnie nazwijmy i w pewnym uproszczeniu, <śmiech> przepraszam, ta rywalizacja jest... Y, y, no, powiedziałabym wręcz zaostrzona, no bo dwie konfederacje starają się już, żeby wejść do Sejmu, a Konfederacja Wolności i Niepodległość poszerzyć liczbę, liczbę posłów w kolejnym Sejmie, a Brown chce oczywiście też wejść do Sejmu i no, ta pula zorientowanych prawicowo wyborców jest ograniczona, więc to jakoś musi się podzielić. W związku z czym wydaje mi się, że no, takie intensywne zabiegi Jarosława Kaczyńskiego, żeby w tym momencie... I to chcę podkreślić, w tym momencie y, tym potencjalnym kandydatem na, na premiera był, była osoba o takiej osobowości, o takim sposobie bycia y, jak Przemysław Czarnek. No bo on skupia na sobie uwagę, w dużym stopniu skupia uwagę negatywną. W jednym z sondaży któregoś ze środków ma 27% poparcia i do tego spory elektorat negatywny. Natomiast Mateusz Morawiecki, ja czytam dwa sondaże, które opisywały, który z polityków Prawa i Sprawiedliwości ma powinien być przyszłym premierem. No to tutaj Mateusz Morawiecki jednak jest na pierwszym miejscu i prawdopodobnie Jarosław Kaczyński doskonale o tym wie i jeśli dobrze pamiętam, tam zdobywał 25-28% poparcia, a Przemysław Czarnek jedynie 5%. No oczywiście to a, pani są profesor, można, takie... brać, można brać pod uwagę, pani profesor, taką e, hipotezę, że Przemysław Czarnek ma za zadanie przyciągnąć do siebie z powrotem ten elektorat konfederacji, a kiedy już to zrobi, to wtedy w glorii i chwale wróci Mateusz Morawiecki. I może tego dotyczyła ta dzisiejsza rozmowa? lub ktoś inny, to może być Mateusz Morawiecki, a być może, ma, może to być inna osoba, inny polityk, bo tutaj ta giełda y, nazwisk trochę przypomina giełdę nazwisk przed wyborami prezydenckimi. No, chętnych naprawdę nie zabraknie. Tak, myślę, że tak, ale no, Czarnek to można powiedzieć, że jest człowiekiem etapu, a ten etap to jest właśnie tak, jak pan redaktor polegał, powiedział trochę przyciągnąć swoich wyborców od Konfederacji Brauna, bo, bo głównie tam poszli wyborcy, no ale też trochę dać y, znać swoim byłym wyborcom, że Prawo i Sprawiedliwość wciąż jest kluczową partią na polskiej scenie politycznej. I liderem polskiej prawicy jest y, Jarosław Kaczyński, a nie, i tutaj może zaskoczę pana redaktora, a nie prezydent Karol Nawrocki bo tu jednak też w sensie symbolicznym skupia się, yy, skupia się prawicowy elektorat. Co prawda, no, jak wiadomo, prezydent yy, nie, nie, jest, yy, nie może być szefem partii, ale może być symbolicznym szefem. Mhm. Yy, I wydaje mi się, że tutaj też może się pojawiać taka, takie minimalne napięcie między oboma politykami Nawrocki Kaczyński w sensie rywalizacji o to przywództwo symboliczne na polskiej prawicy. Panie profesor, a co z tym centrum po prawej stronie sceny politycznej? No bo dla pewnie części wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy generalnie prawicy i Konfederacja i sam Przemysław Czarnek no mogą być zbyt, zbyt skręcające na prawo. Mateusz Morawiecki mógłby reprezentować to centrum prawej sceny politycznej, ale również polskie strony. Ludowe, które chyba też widzi miejsce tutaj dla siebie, stąd też ten mm, kontratak albo wręcz taka nieformalna, no, to ostatnio wracam do tego spotkania Mateusza tak, Morawieckiego tak. z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. No, no. Oczywiście nie można tutaj mówić o zawiązaniu jakiejś koalicji, ale y, merytoryczna debata dwóch takich przeciwników politycznych no, nie zdarza się zbyt często. Tak, i chyba coś nowego na, na, w polskiej kulturze politycznej bo, i w, w kulturze debat, bo wiemy, że w ostatnim czasie to jest, no właściwie już sięga niemal dna ta dyskusja wśród polityków przepraszam, bardzo często mówią przekazami dnia, bardzo często wzajemnie siebie dyskredytują i ja teraz właściwie mówię bardzo delikatnie o tej dy dyskredytacji, a tutaj okazuje się, że dwóch polityków z, jednak z opozycji i, i z koalicji rządzącej, chociaż się nie zgadzają, ale mogą usiąść i Rozmawiać i wydaje mi się, że to jest dobry przykład, że można rozmawiać. Natomiast wydaje mi się, że PSL jest trwałym i lojalnym koalicjantem dzisiaj do, do 27 roku, to z pewnością jest pytanie, czy mógłby... Potencjalnie oczywiście wszystko to jest kiedyś w przyszłości i, i, i potencjalne. Jedynie y, budować koalicję z tą y, też potencjalną partią Mateusza Morawieckiego, to wydaje mi się, że raczej nie, no bo przypomnijmy, że y, gdyby Mateusz Morawiecki nie odciął się tak bardzo stanowczo od Prawa i Sprawiedliwości, to jednak dla PSL-u jest to główny rywal na wsi i właściwie można powiedzieć, że dzisiaj wyborcy wiejscy to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Tam PSL no, nie stracił niestety dla nich elektorat na rzecz PiSu, więc no z takim rywalem, z, taki, z taką partią, która im no odebrała elektorat, nie sądzę, że są możliwe sojusze, ale gdyby Mateusz Morawiecki wyraźnie się odciął od, od Prawa i Sprawiedliwości, to wówczas te szanse byłyby większe, ale ja sądzę, że PSL będzie szukał wśród samorządowców wsparcia w kolejnych wyborach. W przypadku spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego to media, cytując za Polską Agencją Prasową, było to spotkanie, które miało na cel zdyscyplinować Mateusza Morawieckiego przez Jarosława Kaczyńskiego. Tu skończyło się tylko na rozmowie, ale Krzysztof Szczucki został zawieszony w prawach członka PiS decyzją pana prezesa, a jego sprawa trafiła do rzecznika dyscyplinarnego partii. Powód tego zawieszenia nie został podany jednak decyzja następuje niedługo po wstrzymaniu się przez posła od głosu podczas głosowania nad odrzuceniem weta Karola Nawrockiego dotyczącego reformy kodeksu postępowania karnego. Sam Szczucki uzasadniał swoją decyzję sprzeciwem wobec obecnej polityki tymczasowych aresztów oraz podkreślił, że kieruje się swoim sumieniem jako prawnik. Proszę posłuchać razem z naszymi słuchaczami jak poseł PiSu Andrzej Śliwka komentował to zawieszenie. To jest decyzja władz, decyzja pana prezesa Kaczyńskiego. Myślę, że ta sprawa pewnie zostanie wyjaśniona. Myślę, że też pan poseł, profesor Szczucki również pewnie odniesie się do tego. Jak Krzysztofa Szczuckiego to mówię, no znam, żeby nie skłamać. Jesteśmy kolegami, lubimy się, serdecznie Krzysztofa pozdrawiam. Jeżeli są jakieś powody, które spowodowały takie zawieszenie, ja też tutaj mam pełne zaufanie do naszych gremiów partyjnych w tym zakresie. No a tak z kolei to zawieszenie komentuje Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. No chciał być w tym przypadku przyzwoity, jako prawnik mówił jak stanowi prawo i za to mówienie prawdy zawieszono go i pewnie zostanie wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. On sam mówił, że w tym przypadku dla niego ważniejsze jest bycie prawnikiem i bycie uczciwym z literą prawa niż przekazywanie tego partyjnego bełkotu PiSu. No i zdecydował, no i też jest konsekwencja. No właśnie, pani profesor, jak to jest? Poseł może mieć własne zdanie, odrębne zdanie od partii? Nawet powinien mieć własne zdanie, a zwłaszcza gdy sprawy nie są takie oczywiste, nie, są kontrowersyjne. I tutaj trzeba podjąć decyzję zgodnie z wiedzą, jak mhm. rozumiem pan poseł tutaj. Szczucki tak swoją wiedzą prawną tę decyzję podejmował, a nie z ideologią, którą oferuje partia, do której należy. No, więc yy, ja tylko chciałam przypomnieć taką, yy, taką opowieść, którą, taką narrację, którą Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno lansowało w okresie swoich rządów, że oni są jak jedna pięść. Więc ta jednomyślność była ich dewizą Przepraszam, a tu nagle okazuje się, że są posłowie, którzy ośmielają się mieć samodzielne zdanie i ono jest inne niż większości prawa i sprawiedliwości. Oczywiście są takie głosowania, które wymagają no tak, no właśnie tej jednomyślności w, w klubach, ale akurat wydaje mi się, że ta reforma kodeksu postępowania karnego. Była reformą pożądaną przez wiele środowisk. No i już sam prezydent chyba doświadczył niechęci niektórych środowisk, w tym kibicowskich, w związku z tym wetem. Pani profesor... A po, a... Więc tu są koszty, po, po różnych stronach są koszty. Pani profesor, a, a pożądane jest to, żeby pan prezydent przyjął ślubowanie od wszystkich sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a nie tylko od dwojga, tak jak to zrobił? No, zdecydowanie takie są głosy prawników, osób, które... Yy rozumieją literę i ducha prawa. Ja mogę z perspektywy politologicznej powiedzieć, że dzielenie, jakieś selekcjonowanie sędziów na lepszych i gorszych no, jest niezrozumiałe dla opinii publicznej. No, szef to... Kancelarii Prezydenta tłumaczy to tym, że były, do pełnego składu brakowało dwóch osób, więc pan prezydent odpowiada tylko za sytuację, kiedy on jest prezydentem, w związku z tym powało tylko dwóch, no bo zapełni te, te wakaty, które były i resztę najwyraźniej nie ma potrzeby. No ale zostali wybrani do no, konia z rzędem, kto, kto wytłumaczy, czy, czy to jest zgodne z prawem, czy, czy niezgodne. Ja odnoszę, się wracam do tego, co pani powiedziała, czyli do tego postrzegania politologicznego. W jaki sposób pani zdaniem społeczeństwo może odebrać decyzję pana prezydenta? Czy to jest zrozumiałe po prostu dla, dla obywateli? No, ja uważam, że społeczeństwo przynajmniej w dużej części, bo oczywiście są tacy wyborcy, którzy nie analizują aspektów prawnych, ale analizują decyzję prezydenta ze względu na sympatię wobec niego, więc jeżeli ktoś go lubi, to choćby nie wiem jakiej decyzji nie podjął i co zawetował, to i tak ta sympatia pozostanie, ale jest jest jeszcze druga część wyborców, którzy no, nie głosowali na y, prezydenta Nawrockiego, którzy mają odmienne zdanie. No i tutaj trudno będzie znaleźć y, logiczną y, interpretację, dlaczego tak się stało, bo wiemy jakie są prerogatywy prezydenta w tym zakresie i one odnoszą się do y, przyjęcia y, ślubowania, a nie do wyboru ci kandydaci do Trybunału sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są już wybrani przez Sejm i to jest prerogatywa Sejmu. Więc znowu wyjdzie takie zamieszanie, czy prezydent postępuje zgodnie z Twoim swoimi kompetencjami ustrojowymi, czy też poza nie wychodzi. No i tutaj y, niestety tak to, tak to wygląda. Ja tylko przypomnę, że w badaniach na przykład CBOS-u prezydent y, ma 52% y, zaufania i 36% nieufności. Zgadza ta, się. To jest, ta, ta, no właśnie, kiedy 50% respondentów dobrze ocenia działalność prezydenta, a 38% źle, to są najnowsze badania CBOS-u, to, to po tak krótkim czasie urzędowania, jakby Pani oceniła ten wynik? No To jest podtrzymanie tych, tych, tej sympatii, którą, która została wyrażona w wyborach prezydenckich i ja to rozumiem, że, że część wyborców podjęła decyzję i trzyma się tej decyzji. Uważa, że wybór był dobry i prezydent swoimi zachowaniami budzi ufność. No A druga czyniesz... część z kolei A nie druga... czuje się przekonana, w <grym> sensie tak. nie dała się przekonać w czasie tej prezydentury, że może, mo, może ten wynik jest pozytywny? No właśnie ten, no nie, da, nie dała się przekonać, no bo po pierwsze y, można powiedzieć, że nie był to ich wybór, no ale akceptują y, Karola Nawrockiego jako prezydenta, bo jest głową państwa i y, trzeba... Y, no, taki stan rzeczy, taki stan prawny yy, zaakceptować, i, no ale krytycznie odnoszą się do jego działań. No, między innymi mamy tutaj na myśli yy, właśnie to weto w sprawie sejfu yy, europejskiego, weto w sprawie yy, KPK no, i inne działania, no, choćby te związane z... Yy, z Trybunałem Konstytucyjnym. Bo no, gołym okiem widać, że za tym się kryje um, też decyzja polityczna, no bo chodzi, chodzi o to, tak. W, przyszłości, w jakiejś perspektywie, żeby Trybunał Konstytucyjny był przyjazny wobec prezydenta, no i powiedzmy wobec prawej strony, choć tutaj znak zapytania. A I to jest przykład, kiedy sąd konstytucyjny jest uwikłany w spór polityczny. No i tego oczywiście nie powinno być, bo Pani... to jest polityzacja, polityzacja Trybunału Konstytucyjnego. Pani... A mhm. chcemy, żeby był, był niezależny. Panie profesor, ponieważ mamy jeszcze dwie minuty, to chciałbym dopytać na koniec. Rozumiem, że przynajmniej próbuję zrozumieć logikę szefa Kancelarii Prezydenta, który mówi, że pan prezydent uzupełnił jakby te dwa wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. To jak rozumieć fakt, o o którym dzisiaj mówił Radosław Sikorski w TVN24, że Polska wciąż nie ma w pełni umocowa umocowanych ambasadorów w 88 krajach. No może te wakaty też wypadałoby w takim razie zapełnić? No, to idąc tym tropem, pan prezydent powi powinien powiedzieć, że one powstały za czasów prezydentury, czy przynajmniej część yy, prezydenta Andrzeja Dudy. No jest coś takiego jak ciągłość instytucjonalna władz. Mhm. Więc yy, i ten rząd yy, musi respektować decyzje, które podjął poprzedni rząd. Podobnie jak poprzedni rząd musi respektować decyzje jeszcze swoich poprzedników. To samo z prezydentami, więc jest ciągłość państwa i ciągłość instytucji. Więc yy, no to też to jest moim zdaniem nietrafiony, nietrafiony argument yy, i wciąż yy, rzeczywiście nie mamy ambasadorów, a jedynie dyplomatów mniejszej rangi. A Odnoszę wrażenie, że ma ciągnące się problemy. Tak, a dla polityki zagranicznej, dla dyplomacji, to, no to też są kluczowe, kluczowe sprawy, więc. Widzimy tę polaryzację, panie redaktorze, która jest właściwie w każdym aspekcie, na każdym kroku, a niedawne badania, które Cebos realizował na zlecenie Papu, pokazują, że polaryzacja to jest największy problem, który Polacy uznają, że jest pilnym problemem do, do rozwiązania, że to no, tak spędza, jak to się potocznie mówi, sens powiek. Na kolejnych miejscach są oczywiście problemy związane z bezpieczeństwem, właśnie z polityką zagraniczną i tak dalej, ale najwięcej wskazań respondentów, ponad 50%, 56% chyba, Właśnie y, to uzyskał ten spór. Y, I do polityczny. tego politycy będą musieli się odnieść. Pani profesor, bardzo A. dziękuję za tę rozmowę. Profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, była gościnią stanu dnia. Pani profesor, spokojnej nocy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Marian, a. a ta nasza nowa lodówka Taka cicha I prądu mało zużywa Prawda Barbara? No. A kto ją przywiózł Wniósł i podłączył? No, Panowie z, z media, media ekspert no. I jeszcze tego starego